Jak odrętwiały, spakował swoje rzeczy. Większość rozdał. Zostawił w celi Herodota, Lokaja i książkę o sztuczkach z monetami, a także, mimo chwilowego żalu, gładkie metalowe dyski przemycone z warsztatu służące mu za monety. Na zewnątrz będzie miał mnóstwo prawdziwych monet. Ogolił się i przebrał. Przechodził przez kolejne drzwi, wiedząc, że nigdy więcej w nich nie stanie. Czuł tylko pustkę Zaczęło padać Z szarego nieba lał się zamarzający deszcz Grudki lodu kłuły twarz cienia Cienki płaszcz przemógł błyskawicznie Podczas krótkiego marszu do żółtego Dawniej szkolnego autobusu Który zawiezie ich do najbliższego miasta Nim do niego dotarli Byli kompletnie przemoczeni Ośmiu odjeżdżało Półtora tysiąca zostało w środku Cień usiadł w autobusie, dygocząc, póki nie zadziałało ogrzewanie. Zastanawiał się, co teraz zrobi, dokąd pójdzie. Jego głowę wypełniły widmowe obrazy. W wyobraźni dawno temu opuszczał inne więzienie. Bardzo długo tkwił w pozbawionym światła pomieszczeniu. Brodę miał bujną, włosy zmierzwione. Strażnicy sprowadzili go szarymi kamiennymi stopniami na plac pełen barw i kształtów, ludzi i przedmiotów. Był dzień targowy. Oszałomił go hałas i kolory, mrużył oczy w zalewającym plac blasku słońca. W nozdrzach czuł słoną wilgoć, którą było przesycone powietrze, zapach towarów z targu. Po lewej stronie woda migotała w słońcu. Autobus trząsł się cały podczas jazdy. Wokół nich zawodził wiatr. Wycieraczki poruszały się ciężko tam i z powrotem na szybie, rozmazując obraz miasta, zmieniając go w plamy żółci i neonowej czerwieni. Było wczesne popołudnie, zza szyby jednak wydawało się, że zapadła noc. – Niech to szlak – rzekł mężczyzna siedzący za cieniem – przecierając zaparowane okno i przyglądając się mokrej postaci śpieszącej chodnikiem. Widzę tu cipki. Cień przełknął ślinę. Nagle przyszło mu do głowy, że jeszcze się nie rozpłakał. W ogóle niczego nie czuł. Ani łez, ani żalu. Niczego. Przypomniał sobie o znajomym gościu, Johnim Larczu. Mieszkał z nim w jednej celi. Johnny opowiadał cieniowi, jak kiedyś wyszedł po pięciu latach za kratami z setką dolarów w kieszeni i biletem do Seattle, gdzie mieszkała jego siostra. Johnny Larch dotarł na lotnisko, wręczył kobiecie za ladą bilet, a ona poprosiła o pokazanie prawa jazdy. Zrobił to. Ważność prawa wygasła parę lat wcześniej. Kobieta oznajmiła, że nie jest to ważny dokument – Odparł, że może nie jako prawo jazdy, ale pozostaje dokumentem, a zresztą kim innym niby jest, jeśli nie gościem ze zdjęcia do diabła. Poprosiła by zniżył ton głosu. Odparł, żeby dała mu pieprzoną kartę pokładową, bo pożałuje. Powinna potraktować go z szacunkiem. W więzieniu nie pozwala się innym na okazywanie braku szacunku. Wtedy kobieta nacisnęła przycisk. Kilka chwil później zjawili się ludzie z ochrony, próbując przekonać Johnny'ego Larcza, by spokojnie opuścił lotnisko. On jednak nie chciał i doszło do utarczki. W rezultacie Johnny Larch nie dotarł do Chicago. Następnych kilka dni spędził w miejskich barach, a gdy wydał już 100 dolarów, napadł na stację benzynową z plastikowym pistoletem-zabawką, żeby zdobyć pieniądze na dalsze picie. W końcu został aresztowany za sikanie na ulicy. Wkrótce znów trafił za kraty, odsiadując resztę wyroku plus niewielki dodatek za napad na stację. A morał całej tej historii, według Johnny'ego Larcza, brzmiał Nie należy wkurzać ludzi pracujących na lotnisku. Jesteś pewien, że nie chodzi raczej o to, iż – Zachowanie sprawdzające się w niezwykłym otoczeniu, jakim jest więzienie, nie sprawdza się, a nawet więcej, może szkodzić, gdy znajdziemy się poza podobnym środowiskiem? – zapytał cień, gdy Johnny Larch opowiedział mu swoją historię. – Nie, słuchaj mnie, słuchaj tego, co mówię, stary – odparł Johnny Larch. – Nie wkurzaj suk z lotniska. Cień uśmiechnął się lekko na to wspomnienie – jego własne prawo jazdy będzie ważne jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Dworzec autobusowy. Wszyscy wysiadać. Budynek cuchnął moczem i spleśniałym piwem. Cień wgramolił się do taksówki i kazał kierowcy zawieść się na lotnisko. Powiedział, że dorzuci pięć dolarów na piwku, jeśli tamten będzie milczał. Po dwudziestu minutach znaleźli się na miejscu. Kierowca nie odezwał się ani słowem. A potem cień, potykając się, wędrował już przez jasno oświetlony terminal. Martwił się trochę, co będzie z elektronicznym biletem. Wiedział, że ma miejsce na lot w piątek, ale czy uda mu się odlecieć dzisiaj? Cieniowi wszystko, co elektroniczne, przypominało magię. Obawiał się, że w każdej chwili może zniknąć. Miał jednak swój portfel. Po raz pierwszy od trzech lat trzymał go w ręku. A w środku kilka nieważnych kart kredytowych i jedną wizę, której ważność, co odkrył z miłym zdumieniem, kończyła się dopiero w styczniu. Miał też numer rezerwacji. Nagle uświadomił sobie też, iż jest dziwnie pewien, że jeśli tylko dotrze do domu, wszystko jakoś się ułoży. Laura wróci. Może to podstęp, aby wyciągnąć go kilka dni wcześniej? Albo nastąpiła pomyłka, z wraku na autostradzie wyciągnięto ciało jakiejś innej Laury Moul. Na zewnątrz, za oszklonymi ścianami lotniska, zajaśniała błyskawica. Cień odkrył, że wstrzymuje oddech, czeka na coś odległy grzmot. Odetchnął głęboko. Z zalady spojrzała na niego zmęczona biała kobieta. Dzień dobry, powiedział cień. Jesteś pierwszą kobietą, z którą rozmawiam od trzech lat. Mam numer biletu elektronicznego. Miałem lecieć w piątek, ale muszę dzisiaj. Śmierć w rodzinie. Hmm, bardzo mi przykro. Wystukała coś na klawiaturze. Spojrzała na ekran, znowu zaczęła pisać. Nie ma problemu. Wpisałam pana na trzecią trzydzieści. Lat może się opóźnić z powodu burzy, więc proszę uważać. Jakiś bagaż? Uniósł torbę. Nie muszę chyba tego zdawać, prawda? Nie, rzekła. Nie musi pan. Ma pan dokument ze zdjęciem? Cień pokazał jej prawo jazdy. Lotnisko nie było duże, lecz zdumiało go, ilu kręciło się po nim ludzi. Patrzył, jak od niechcenia odkładają torby, wsuwają niedbale portfele do tylnych kieszeni, zostawiają torebki pod krzesłami i wtedy na dobre pojął że już nie jest w więzieniu. Zostało pół godziny do otwarcia bramki. Cień kupił sobie kawałek pizzy i oparzył wargę gorącym serem. Odebrał resztę, podszedł do telefonu, zadzwonił do Robiego, do siłowni. Odebrała jednak automatyczna sekretarka. Cześć, Robi. Powiedzieli, że Laura nie żyje. Wypuścili mnie wcześniej. Wracam do domu. A potem, ponieważ ludzie popełniają błędy, sam często to widywał, zadzwonił do domu i wysłuchał głosu Laury. – Cześć – rzekła. – Nie ma mnie, albo nie mogę podejść do telefonu. Zostaw wiadomość, a ja oddzwonię. Miłego dnia, nie mógł się zmusić, by cokolwiek powiedzieć. Usiadł na plastikowym krześle obok bramki, ściskając torbę tak mocno, że rozbolała go dłoń. Myślał o swoim pierwszym spotkaniu z Laurą. Wtedy nie znał nawet jej imienia. Była przyjaciółką Audrey Barton. Siedzieli z Robin w kabinie w Chi-Chi. Laura wmaszerowała tam tuż za Audrey i cień nie mógł oderwać od niej wzroku. Miała długie, kasztanowate włosy i oczy tak niebieskie, iż na początku sądził, że założyła barwne szkła kontaktowe. Zamówiła truskawkowe dakiri i uparła się, by go spróbował. A kiedy to zrobił, zaśmiała się radośnie. Laura uwielbiała, gdy ludzie kosztowali tego, co ona. Tego wieczoru pocałował ją na dobrano. Smakowała truskawkowym dakiri. Już nigdy nie miał ochoty pocałować kogoś innego. Kobiecy głos oznajmił, że rozpoczyna się przyjmowanie na pokład pasażerów i cień znalazł się wśród pierwszych wywołanych nazwisk. Siedział na samym końcu, obok pustego miejsca. Deszcz bębnił o ścianę samolotu. Cień wyobrażał sobie małe dzieci ciskające z nieba garściami wysuszonych groszek. Tuż po starcie zasnął. Był w mrocznym miejscu. Patrząca na niego istota miała głowę bawołu, paskudną, włochatą, o wielkich, wilgotnych oczach. Głowa tkwiła na ciele mężczyzny, szczupłym i naoliwionym. Zbliżają się zmiany, oznajmił Bawu, nie poruszając ustami. Trzeba podjąć pewne decyzje. Na wilgotnych ścianach jaskini zalśniło odbicie błyskawicy. Gdzie jestem? spytał cień. W ziemi i pod ziemią odparł człowiek Bawu tam gdzie czekają zapomniani jego czarne oczy lśniły niczym szklane kulki głos przypominał grzmot z głębin świata pachniał mokrym zwierzęciem uwierz rzekł Bawu jeśli masz przeżyć musisz wierzyć wierzyć? w co? spytał cień w co mam uwierzyć? Człowiek Bawu patrzył na cienia. Wyprostował się, jakby nagle urósł. W jego oczach zapłonął ogień. Otworzył zaśliniony pysk. Jego wnętrze także było czerwone. Płonęło ogniem wnętrza ciała spod ziemi. We wszystko! Ryknął człowiek Bawu. Świat pochylił się i zawirował. I cień znowu siedział w samolocie. Lecz wszystko wokół wciąż się kołysało. Na przędzie samolotu jakaś kobieta krzyknęła. Wokół nich zajaśniały błyskawice. Przez interkom usłyszeli głos kapitana, który informował, że spróbuje nabrać wysokości, by uwolnić się od burzy. Samolot kołysał się i dygotał. Cień zastanowił się przelotnie, czy wkrótce zginie. Uznał, że to możliwe, lecz mało prawdopodobne wyglądał przez okno, patrząc na horyzont rozświetlony jasnymi błyskawicami. A potem znów zasnął. Śniło mu się, że wrócił do więzienia, a Lokaj szepce w kolejce pożarcie, że ktoś wykupił kontrakt na jego życie. Cień jednak nie mógł się dowiedzieć, kto, ani dlaczego, a kiedy się obudził, podchodzili do lądowania. Wygramolił się z samolotu, Mrugając w oszołomieniu. Wszystkie lotniska w gruncie rzeczy wyglądają tak samo. Nieważne, gdzie jesteś. Jesteś na lotnisku. Kafelki, korytarze, toalety, bramki, kioski z gazetami, jarzeniówki. To lotnisko także wyglądało typowo. Niestety, jednak nie było miejscem, do którego zmierzał. Było stanowczo za duże. Zbyt wiele ludzi, zdecydowanie zbyt wiele bramek. Przepraszam panią... Kobieta spojrzała na niego znad papierów. Słucham, co to za lotnisko? Przyjrzała mu się zaskoczona, jakby próbując stwierdzić, czy z niej żartuje. St. Louis odparła w końcu. Myślałem, że samolot leci do Eagle Point. Bo leciał. Skierowali go tutaj z powodu burzy. Nie ogłosili tego? Pewnie tak. Spałem. Musi pan porozmawiać z tamtym człowiekiem w czerwonej kurtce. Mężczyzna niemal dorównywał mu wzrostem. Wyglądał jak ojciec z sitcomu z lat 70. Wpisał coś w komputer i kazał cieniowi ruszyć biegiem do bramki po drugiej stronie terminalu. Cień przebiegł przez lotnisko. Gdy jednak dotarł na miejsce, drzwi już się zamykały. Patrzył przez szybę na startujący samolot. Kobieta na stanowisku pomocy, niska brązowo skóra z pieprzykiem na nosie, Naradziła się z jeszcze jedną kobietą, gdzieś zatelefonowała. Nie, to niemożliwe, właśnie go odwołali. Po czym wydrukowała kolejną kartę pokładową. To dla pana, oznajmiła. Zadzwonimy na bramkę i uprzedzimy, że już pan idzie. Cień czuł się jak groszek przerzucany między trzema kubkami. Jak karta wtasowywana w talię. Znów biegł przez lotnisko, by trafić w pobliże miejsce, w którym wysiadł. Drobny mężczyzna przy bramce odebrał od niego kartę pokładową. Czekaliśmy na pana, powiedział, oddzierając pasek z numerem miejsca 17D. Cień wbiegł do samolotu. Drzwi zamknęły się tuż za nim. Przeszedł przez przedział pierwszej klasy, zaledwie cztery fotele, trzy z nich zajęte. Prodaty człowiek w jasnym garniturze, siedzący przy pustym miejscu z przodu, uśmiechnął się szeroko, po czym... Uniósł rękę i gdy cień przechodził obok, postukał w zegarek. Tak, tak, przeze mnie się spóźnisz, pomyślał cień. Obyś nie miał większych zmartwień. Wędrował między fotelami. Uznał, że samolot jest prawie pełny, jednak kiedy dotarł na koniec, odkrył jak bardzo. Na miejscu 17D siedziała już kobieta w średnim wieku. Cień pokazał jej kupon z karty. Ona wyjęła swój. Były identyczne. – Zechce pan zająć miejsce? – poprosiła Stewardesa. Niestety, odparł. – Nie mogę. Stewardesa mlasnęła językiem, sprawdziła karty pokładowe, potem poprowadziła go naprzód samolotu i wskazała pusty fotel w pierwszej klasie. – Chyba ma pan dziś szczęście – powiedziała. – Życzy pan sobie coś do picia? Mamy dość czasu przed startem. Jestem pewna, że po tym wszystkim ma pan ochotę na drinka. Poproszę piwo, powiedział cień. Jeśli państwo mają. Stewardessa odeszła. Mężczyzna w jasnym garniturze siedzący obok cienia postukał paznokciem w zegarek. Czarny Rolex. Spóźniłeś się. Oznajmił i uśmiechnął się szeroko. W tym uśmiechu nie było ani krzty ciepła. Słucham? Powiedziałem, że się spóźniłeś. Stewardesa wręczyła cieniowi szklankę piwa. Przez chwilę zastanawiał się, czy jego sąsiad przypadkiem nie oszalał. Potem uznał, że zapewne chodzi mu o samolot czekający na ostatniego pasażera. Przepraszam, że was zatrzymałem, rzekł uprzejmie. Śpieszy się pan? Samolot cofnął się od bramki. Stewardesa wróciła i odebrała cieniowi piwo. Mężczyzna w jasnym garniturze uśmiechnął się do niej, mówiąc Nie martw się, moja droga, będę jej pilnował. A ona pozwoliła mu zatrzymać szklankę Jacka Danielsa, protestując bez przekonania, że stanowi to naruszenie przepisów. Pozwól, że ja to osądzę, moja droga. Czas jest tu niewątpliwie istotny, oznajmił mężczyzna. Ale nie, martwiłem się po prostu, że nie zdążysz na samolot. To bardzo uprzejmie z pańskiej strony. Samolot tkwił niespokojnie na ziemi, drżąc z niecierpliwości. Silniki ryczały, gotowe do startu. Uprzejmie, akurat, mruknął mężczyzna w jasnym garniturze. Mam dla ciebie pracę, cień. Głośniejszy ryk silników. Mały samolot szarpnął się naprzód, wciskając cienia w siedzenie, a potem byli już w powietrzu. Światła lotniska gasły w dole. Cień przyjrzał się uważnie siedzącemu obok człowiekowi. Mężczyzna miał rudosiwe włosy, brodę bardzo krótką, siwo rudą. Kanciasta kwadratowa twarz, jasno oczy. Garnitur wyglądał na kosztowny. Miał barwę stopionych lodów waniliowych. Do tego krawat ciemno-szarego jedwabiu i spinka w kształcie srebrnego drzewa. Pień, gałęzie, głębokie korzenie. Podczas startu trzymał szklankę Jacka Danielsa. Nie uronił ani kropli. Nie spytasz, jaką pracę? Rzekł. Skąd pan wie, kim jestem? Mężczyzna zaśmiał się. Odkrycie tego, jak nazywają się ludzie, to najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Trochę wiedzy, trochę szczęścia, odrobina pamięci. Spytaj, jaką pracę? Nie, odparł cień. Stewardesa przyniosła mu kolejną szklankę piwa pociągnął łyk. — Czemu nie? Wracam do domu. Czeka tam na mnie praca nie chcę innej. Szeroki uśmiech mężczyzny w zasadzie się nie zmienił. Teraz jednak cień dostrzegł w nim rozbawienie. W domu nie czeka na ciebie żadna praca. Nic tam na ciebie nie czeka. Ja tymczasem proponuję ci całkowicie legalne zajęcie. Niezłą pracę, niezłe zabezpieczenie, imponujące premie. Jeżeli pożyjesz dość długo, dorzucę nawet plan emerytalny. Masz na to ochotę? Pewnie przeczytał pan moje imię na nalepce na torbie, powiedział cień. Tamten milczał. Kimkolwiek pan jest, nie mógł pan wiedzieć, że polecę tym samolotem. Sam tego nie wiedziałem. I gdyby mój lot nie został skierowany do St. Louis, w ogóle by mnie tu nie było. Podejrzewam, że robi pan sobie dowcip. Może to jakiś numer, ale lepiej będzie, jeśli zakończymy naszą rozmowę. Cień wziął magazyn lotniczy. Mały samolocik podskakiwał na niebie, utrudniając koncentrację. Słowa pływały w jego umyśle niczym mydlane bańki, gdy je czytał, by po sekundzie zniknąć bez śladu. Sąsiad pił w milczeniu swojego Jacka Danielsa. Miał zamknięte oczy. Cień odczytał listę kanałów muzycznych dostępnych na pokładzie samolotów transatlantyckich, potem obejrzał mapę świata pokreśloną czerwonymi liniami tras linii lotniczej, przejrzał do końca magazyn... Zamknął go z wahaniem i wsunął do kieszeni. Nieznajomy mężczyzna otworzył oczy. Jest w nich coś dziwnego, pomyślał cień. Jedno wydawało się ciemniejsze niż drugie. Spojrzał na cienia. A przy okazji rzekł, przykro mi z powodu twojej żony cień. To wielka strata. W tym momencie cień o mało go nie uderzył. Zamiast tego odetchnął głęboko. Gdzieś w jego umyśle odezwał się głos Johnny'ego larcza, Jak już mówiłem, nie wkurzaj tych suk z lotniska, bo wrócisz tu szybciej niż zdążyłbyś splunąć. Policzył do pięciu. Mnie także odparł. Mężczyzna pokręcił głową. Gdyby tylko dało się coś zrobić, westchnął. Zginęła w wypadku samochodowym, powiedział cień. Istnieją gorsze rodzaje śmierci. Tamten znów pokręcił głową. Przez chwilę cień miał wrażenie, jakby jego sąsiad stał się niematerialny. Jakby samolot nabrał rzeczywistości, podczas gdy mężczyzna ją utracił. Posłuchaj cień. To nie jest żart ani dowcip. Mogę zapłacić ci lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteś byłym więźniem. Nie sądzisz chyba, że ustawi się do ciebie długa kolejka pracodawców. Panie, kimkolwiek pan jest do diabła. Odparł cień dostatecznie głośno, by było go słychać ponad rykiem silników. Na całym świecie nie istnieje dość forsy. Uśmiech tamtego stał się jeszcze szerszy. Cień przypomniał sobie oglądany kiedyś dokument o szympansach, Mówiono w nim, że małpy i szympansy uśmiechają się tylko po to, by zademonstrować zęby w grymasie agresji, przerażenia bądź nienawiści. Kiedy szympans się uśmiecha, oznacza to groźbę. Pracuj dla mnie. Oczywiście istnieje pewne ryzyko, ale jeśli przeżyjesz, dostaniesz wszystko, czego tylko zapragniesz. Możesz zostać nowym królem Ameryki. — To inny zapłacić ci aż tyle, hmm? Kim pan jest? — spytał cień. — A tak, era informacji. — Młoda damo, zechcesz nalać mi kolejną szklaneczkę Jacka Danielsa? — Nie za dużo lodu. — Nie, żeby oczywiście kiedykolwiek istniała inna era. — Informacja i wiedza. Oto dwie waluty, które nigdy nie wyjdą z mody. — Pytałem... Kim pan jest? Pomyślmy. Dziś mamy środę, a że to mój dzień. Nazywaj mnie Wednesday. Panem Wednesday. Choć zważywszy na pogodę, równie dobrze mógłbym nazywać się Thursday. A jak nazywa się pan naprawdę? Popracuj dla mnie dość długo i dość dobrze. Odparł mężczyzna. A może nawet ci powiem. Proszę. Propozycja pracy. Zastanów się nad nią. Nie oczekuję, że zgodzisz się natychmiast. Nie wiesz w końcu, czy nie wskakujesz właśnie do zbiornika z piraniami albo klatki pełnej niedźwiedzi. Mam czas. Zamknął oczy i odchylił się na fotelu. Raczej nie, powiedział cień. Nie podoba mi się pan. Nie chcę dla pana pracować. Jak już mówiłem, odparł tamten nie otwierając oczu. – Nie śpiesz się. Przemyśl sprawę. Samolot wylądował z lekkim podskokiem i kilkoro pasażerów zeń wysiadło. Cień ujrzał niewielkie lotnisko na Pustkowiu. Od Eagle Point dzieliły go jeszcze dwa lądowania. Zerknął na mężczyznę w jasnym garniturze – pana Wednesdaya. Zdawało się, że śpi. Wiedziony nagłym impulsem cień wstał, Złapał torbę i zbiegł po stopniach samolotu na śliski, mokry asfalt. Miarowym krokiem ruszył w stronę świateł terminalu. Na twarzy czuł krople deszczu. Już na progu zatrzymał się i obrócił. Nikt więcej nie wysiadł z samolotu. Obsługa lotniska odsunęła już schodki, drzwi zamknęły się i samolot wystartował. Cień wszedł do środka i wynajął samochód. Na parkingu okazało się, że to mała, czerwona Toyota. Rozłożył na fotelu mapę, którą dostał w punkcie wynajmu. Od Eagle Point dzieliło go około 250 mil. Burze minęły, jeśli w ogóle dotarły tak daleko. Było zimno i jasno. Obłoki przemykały przed tarczą księżyca. Przez moment Cień nie wiedział, czy to one się poruszają, czy też księżyc. Przez półtorej godziny jechał na północ. Robiło się później. Poczuł głód i gdy uświadomił sobie, jak bardzo jest głodny, skręcił na następnym zjeździe do miasteczka Notamon. 1301 mieszkańców. Napełnił bak na stacji Amoco i spytał znudzoną kobietę za kasą, gdzie mógłby dostać coś do zjedzenia. Krokodylowy bar oznajmiła. Oznajmiła. Na zachód od drogi N krokodylowy bar? Ta, Jack twierdzi, że krokodyle dodają charakteru. Narysowała mu mapkę na odwrocie liliowej broszurki reklamującej zabawę z pieczeniem kurczaków i zbiórkę pieniędzy dla dziewczynki oczekującej na przeszczepnerki. nerki. Hoduje kilka krokodyli, węża i jedną z tych wielkich jaszczurek. Iguane? Właśnie. Przejechał przez miasto, most Pokonał parę mil i w końcu zatrzymał się przy niskim, prostokątnym budynku ze świecącym neonem "Papsta". Parking był pusty. Wewnątrz baru wisiał w powietrzu gęsty dym. Z szafy grającej dobiegały dźwięki Walking After Midnight. Cień rozejrzał się w poszukiwaniu krokodyli, ale ich nie dostrzegł. Zastanowił się przelotnie, czy kobieta ze stacji benzynowej przypadkiem go nie nabrała. – Co pan sobie życzy? – spytał barman. – Piwo i hamburgera ze wszystkimi dodatkami. Yy, frytki. – Talerz chili na początek? Mamy najlepsze w stanie. – Brzmi nieźle – rzekł cień. – Gdzie jest toaleta? Mężczyzna wskazał drzwi w kącie baru. Na ich środku powieszono głowę wypchanego aligatora. Cień nacisnął klamkę. Był w jasnej, czystej łazience. Najpierw rozejrzał się wiedziony przyzwyczajeniem – pamiętaj cień, kiedy sikasz, nie możesz się bić – odezwał się w jego głowie loka i jak zwykle cicho. Zajął pisuar po lewej, rozpiął rozporek i z ogromną ulgą sikał całą wieczność. Odczytał oprawiony w ramkę pożółkły wycinek z gazety, wiszący na ścianie na poziomie oczu, okraszony zdjęciem Jacka i dwóch aligatorów. Z nadpisuaru tuż obok rozległo się uprzejme chrząknięcie, choć cień nie widział, by ktokolwiek wchodził do toalety. Mężczyzna w jasnym garniturze był wyższy niż myślał cień, widząc go siedzącego w fotelu obok. Prawie dorównywał mu wzrostem, a cień był naprawdę wysoki. Patrzył wprost przed siebie. Skończył sikać, strząsnął ostatnie kilka kropel i zapiął rozporek. Potem... Uśmiechnął się szeroko, niczym lis wyżerający przynętę ze zwoju kolczastego drutu. – Miałeś czas, żeby się zastanowić, cień – powiedział pan Wednesday. – Chcesz tę pracę?